Targi Polagra Premiery Poznań, 1 luty 2014 roku. Jesteśmy na stoisku firmy Zetor. Naszym rozmówcą jest pan Robert Szewczyk, kierownik operacji działań marketingowych Zetor Polska. Panie Robercie, no krótka ocena. Mamy trzeci dzień targów. Jak pan ocenia te dwa dni, które są za nami? No cóż, jeżeli chodzi o targi, no to jak my zauważamy zmniejszenie powierzchni wystawowej zajętej przez wystawców. Dziwnie nam te targi się trochę rozrosły nawet na, aż na cztery dni. Tak uczciwie mówiąc uważamy, że ten czwartek jest niepotrzebny. Piątek rzeczywiście już trochę lepiej było. Więcej zwiedzających. Dzisiaj jak widać jest bardzo... Jest sporo osób, jest bardzo fajnie. Liczymy jednak, że... że najfajniejszym dniem, zresztą naj, zawsze na wszystkich rolniczych targach, najfajniejszym dniem i dla wystawców, i dla klientów, którzy odwiedzają nasze targi, jest oczywiście niedziela. Wtedy rolnicy mają najwięcej czasu, mogą razem z rodziną przyjść, pobawić się, zobaczyć i ocenić na, na nasze stoiska, nasze wyroby. Nie tylko zresztą nasze, ale na naszych konkurentów też. Pana zdaniem targi służą właśnie poznaniu marki Zetor i zapoznaniu się z ofertą Zetora. Czy są również miejscem do zawierania transakcji Handlowych. Jak, jak to wygląda z Pana ocenie? Oczywiście są też miejscem do zawierania y, transakcji handlowych, do poznania się z naszymi klientami, ale z roku na rok coraz bardziej widzimy taką więź tych klientów, którzy do nas przychodzą z nami. Chcą się z nami spotkać, porozmawiać. Myślę, że większości są już zdecydowani, że chcą kupić nasz ciągnik y, czy nasze maszyny, y, a tutaj nas odwiedzają y, raczej z takich, myślę, rozrywkowych, celów, ponieważ no cóż dzisiaj praktycznie nie tylko w Zetropolska, w naszej siedzibie, ale również u każdego dealera cała paleta ciągników jest dostępna i każdy z tych klientów, którzy przechodzą na targi te ciągniki znają i mogą w każdej chwili nie tylko obejrzeć u dealera, ale również je przetestować praktycznie, wsiąść, przejechać się, nawet umówić się na, na testowanie u siebie w domu i każdy dealer na pewno się z, nim, z takim klientem umówi, przy i pokaże o co chodzi jak dana maszyna czy, czy ciągnik pracuje. Także umówmy się my osobiście traktujemy te targi jako, jako po prostu okazję do spotkania z klientem, porozmawiania o jego potrzebach o, o, o naszych wyrobach, co możemy poprawić co możemy jeszcze zmienić no i chyba w tym kierunku to wszystko idzie od lat jesteście Państwo w czołówce polskich firm, które sprzedają ciągniki na polskim rynku. Na chwilę obecną jesteście na trzeciej pozycji. Czy planujecie Państwo powrót na fotel lidera, którym kiedyś byliście w sprzedaży ilości ciągników? No na pewno chcielibyśmy wejść z powrotem na pozycję lidera. Jednakże no cóż, nasi konkurenci są, to są bardzo dobre, bardzo silne firmy, które mają bardzo ugruntowaną pozycję nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No i jest to bardzo trudne. No nie wykluczamy, że może nam się to uda, jednakże jakoś szczególnie strasznie nie będziemy walczyć, bo no cóż, no nie ma myślę sensu bicie z najlepszymi na, na świecie. Myślę, że trzeba partnersko podchodzić do, do, do pracy i do wszystkiego takiego, co się dzieje na rynku. A przewidujecie Państwo w tym roku sporą ilość pokazów dla rolnika w miejscach, w których urzędują Wasi dilerzy. Czy może Pan króciuteńko przybliżyć nam, jak to będzie wyglądało, jakie macie plany z tym związane na ten rok 2014? Jeżeli chodzi o pokazy, w 2013 roku zrobiliśmy trochę takich różnych pokazów i zauważyliśmy, że chyba... Idea robienia dużej ilości wystaw i takich spotkań powoli odchodzi do lamusa i klient coraz bardziej chciałby przyjść, wsiąść do ciągnika, przejechać się, najlepiej z jakąś maszyną, zobaczyć jak sobie dany, dany ciągnik daje radę i porównać go z tym co ma albo u siebie w gospodarstwie, czy rzeczywiście czas na wymianę, czy z tym co ewentualnie oferują różni producenci ciągników. Wiadomo, że nikt nie jest doskonały, nikt nie robi najlepszych ciągników na świecie ale każdy w jakimś zakresie ma coś, czego nie ma ktoś inny. I tutaj dzięki takim pokazom ci klienci mogą po prostu te atuty tych ciągników poznać i się z nimi zapoznać. W tym roku, w 2014 planujemy zrobienie, no myślę, że minimum 150 do 200 pokazów na terenie całego kraju. Będą to pokazy właśnie organizowane nie tylko przez Polska, ale również przez dealerów Zator Polska z naszym, z naszym wsparciem i pomocą i chcemy, żeby to wyglądało mniej więcej tak, żeby na każdym pokazie będzie każdy model ciągnika zetor obecnie produkowanego, to znaczy z każdej gamy, a więc jeżeli na przykład będzie ciągnik Major, będzie również ciągnik Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra i Forterra HSX. Jeżeli wejdzie nowy model, bo w tym roku w planach są wprowadzenie jest nowych modeli, to Oczywiście te modele też będą wykorzystywane, ale na razie nie chciałbym o nich jeszcze mówić. Bardzo dziękuję panu za tą rozmowę. Życzę państwu tego, udanych tych targów, udanego zakończenia, a jednocześnie no, w miarę szybkiego powrotu na fotel Lidera. Dziękuję panu bardzo. Chciałbym wszystkim naszym fanom i klientom życzyć w tym 2014 roku również wszystkiego najlepszego. I, no, i zapraszamy do naszych dealerów i do nas w Kaliszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.